Bye. Cichonio, e, Witam z Krakowa, a w Kielcach jest ze mną Johnny. Witam, witam. Także jeżeli um, będzie trochę gorsza jakość tego, tego, tego nagrania dzisiaj, to właśnie przez, um, przez, przez to łączę. Um, Johnny, zaczynamy od wiadomości tygodnia. Czy wiesz, jaka jest wiadomość tygodnia? Wiadomość tygodnia? Benzema tak. miał dwie asycy. Nie, Johnny. To jest wspaniała wiadomość, ale jest jeszcze, jeszcze wiadomość dużo. <śmiech> Dużo bardziej nas interesująca tak naprawdę. Twente wygrało z PSW. A, no tak, jakbym mógł zapomnieć. przecież no To jest najważniejsza wiadomość tego, nie masz racji. To jest najważniejsza wiadomość, bo co to oznacza Johnny dla naszego ulubionego zespołu holenderskiego? Wydaje mi się, że jest teraz liderem. Też Jeżeli... się tak wydaje. Nie jesteś <śmiech> pewni, ale, chyba, <śmiech> ale chyba, chyba faktycznie Twente jest liderem. I um, um, Trochę niespodziewanie chyba, bo przecież PSW wygrało 10-0 z wydawało się naprawdę bardzo mocne, ale z drugiej strony to przecież my nie śledzimy tej Ligi Holenderskiej. Ej, no także to tu już, już to... sprawdziłem, Twente jest na pierwszym miejscu z punktem przewagi nad PSV Jajak. No to fantastycznie. Mam nas sobie... tak. Dobra tak dalej. Um, dzisiaj mhm. będziemy mówić oczywiście o y, lidze hiszpańskiej. O, wspomnimy o wszystkich, o wszystkich meczach, które zostały w weekend rozegrane. No i oczywiście będziemy zapowiadać Ligę Mistrzów, bo pomału zbliżają się już definitywne rozstrzygnięcia. Zacznijmy może od Primera Division oczywiście, bo, bo, bo te mecze już, już, już za nami. W sobotę grały Valencia, Real i Barcelona, czyli trójka z, z drużyn, które będą walczyć do miejsca w czołówce, ale od razu trzeba powiedzieć, że te drużyny, które poza Realem i Barceloną miały ewentualnie jakieś aspiracje do, do walki o tytuł przed sezonem właściwie w tej kolejce potwierdziły, że jednak nie będą się liczyć. A, to prawda. I, I Walencja, i villarreal i Sevilla, trzeba powiedzieć, no, nie, sprosta, nie sprostały, jest... nie sprostały e, e, swoim rywalom. A to jest jednoznaczne z tym, że przewaga Barcelony i Realu po większości nie jest kolejki na kolejkę i tak, tak jak mówiłem i przewidywałem, e, no już mamy do czynienia po prostu z wyścigiem dwóch, e, tak mi się wydaje już teraz, już można to powiedzieć, że mamy do czynienia z wyścigiem dwóch e, zespołów, czyli Barcelony i Realu, a reszta będzie o miejsca od trzeciego do ostatniego. E, no a szkoda, no bo szczególnie Walencja teraz zawodzi nas, tak po, po tym od, od meczu z Barceloną po prostu już jakby idzie na, na dno, można powiedzieć. No bo remis z są no powiedzmy sobie szczerze, u siebie jeszcze. To, to nie jest dobry wynik. No no i co, co tu więcej powiedzieć? No, to, no dla nas to jest to tyle wiadomość dobra, że no Barcelona i Real eee e, ciąg, ciągle, ciągle są na szczycie, no a reszta, e, reszta odpuszcza. No, nie wiem, czy to jest do końca dobra wiadomość dla nas, jako dla kibiców ogólnie, prawda, Ligi no bo wiadomo, że, że nie, chci, nie chcielibyśmy, żeby nie wiem, nie żeby Walencja zdobyła tytuł przed Realem prawda? nie kibicuje im no <grym> aż, aż tak mocno no tak. ale fajniej by było jednak gdyby te drużyny um, dodawały trochę, trochę, trochę rumieńców tej, tej walce o tytuł tak, jeśli chodzi właśnie o Walencję oni z z Saragosą co jest jedną z największych chyba niespodzianek o ile nie największą niespodzianką tej kolegi że grali u siebie, a Saragosa do tej pory była na ostatnim miejscu, to jest ich w ogóle pierwsze zwycięstwo w tym sezonie tak, znaczy, nie, oni, nie mają zwycięstwa. tak. oni nie mają nawet zwycięstwa w tym sezonie i odebrali punkty Walencji i trzeba powiedzieć, że Walencja ten punkt zawdzięcza znowu bramce samobójczym, no, tak, czyli dokładnie tak, tak. tak jak było w znaczy z Rangersami. Także w Walencji mocne rozczarowanie. Kibice są, mają pretensje do emeryego o to, że on cały czas kombinuje z tym składem, że kombinuje z ustawieniem, że on próbował drużynę ustawić w ustawienie 4-3-3. Zawodnik, ponieważ to się za bardzo nie podobało. Vicente tam zgłaszał pretensje w zeszłym tygodniu. I zarzuty są takie, że zamiast trzymać się jakiejś stałej linii, żeby, żeby wystawiać Aduriza razem z Soldado, co już się sprawdzało w tym sezonie, mhm. on, on kombinuje ciągle ze składem, po czym kiedy, kiedy drużynie nie idzie, to wraca zawsze do tych samych zawodników, tak jakby przyznając, że, że to wieściowe ustawienie nie było najlepsze. Także na razie w Walencji trochę, trochę atmosfera się popsuła, no i po tych czterech meczach bez zwycięstwa ostatnich dosyć takie takie faktycznie wydaje się, że mocne tąpnięcie po, po świetnej serii. Um, także Walencja w tej chwili właśnie już, um, już jakby no już w tym momencie traci 6 punktów do Realu, prawda, także to już jest strata jak na no właśnie na Ligę hiszpańską, gdzie, gdzie ten człówka, druży, te największe drużyny nie tracą punktów e, zbyt, zbyt dużo, to już praktycznie Walencja ma, ma minimalne szanse na włączenie się o e, do, walk, do walki o tytuł. No tak, um, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że no to jest to, o czym mówiliśmy w sumie przed, przed tygodniem no, o Walencji, że e, to ratowanie składem, które na początku przynosiło skutek, e, ale było po części spowodowane kontuzjami i niekontuzjami, zawieszeniami, wszystkim. Znaczy, jakby trochę z zewnętrznymi prawda, warunkami. Tak. Teraz y, pokazuje, że no, jak się nie ma jakiejś, jakiegoś wyklarowanego systemu, taktyki, składu, no to, no to coraz ciężej będzie osiągnąć optymalną formę, no bo jak każdy zawodnik y, y, w jednym tygodniu gra, w drugim nie gra, w, w kolejnym znowu wychodzi w pierwszym składzie gra 90 minut, no to, to jest jakieś, ciężko załapać taki rys, tak? Tak, tak, zdecydowanie. I, I tym bardziej, że teraz do Walencji wracają. E, wrócił już Vicente, wraca Joaquin, także ten wybór będzie coraz większy i Emery będzie musiał jakoś sobie z tym poradzić. No ja i właśnie, właśnie, nie wszedł ciekawy... na ławce teraz. Tak, on nawet przed już, już, już w tym meczu. E, I właśnie, tak też wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, że mm, ciekawe wygląda właśnie porównanie tego podejścia Emery'ego, który bez przerwy e, stosuje taką karuzelę w tym składzie, z, z Murinio, który uparcie, gra, czasem zmęczonymi, ale, ale zawsze tymi samymi zawodnikami, nawet jak tam są dwa, trzy mecze w tygodniu. Także to, to ciekawa obserwacja, można, można poczynić. Więc tyle chyba o Będziemy o niej jeszcze wspominać przy okazji Ligi Mistrzów. A teraz przechodzimy do kolejnego meczu sobotniego, to był wyjazd Realu do Alicante na mecz z Herkulesem który jak numer z Benjaminkiem zapowiadał się dosyć ciekawie, to można powiedzieć. Herkules już się z dobrej strony pokazał w tym sezonie, ogrywając i Barcelonę i Sewillę, naprawdę naprawdę imponujące rezultaty, więc real na pewno nie mógł jechać do Alicante z takim ze spokojem, z pewnością zgarnięcia stamtąd trzech punktów. Nie zagrał oczywiście Drente, co jest, co było dużym osłabieniem drużyny i ubytkiem tak. Dawidowiska. <laughs> e, tak, dręcę To jest zabawne. <laughs> to jest zabawna historia z tą klauzulą dwóch milionów, którą on chciał w pewnym momencie nawet sam zapłacić. Mm, ale, e, co do samego meczu, e, to może ja się krótko wypowiem, ty opowiesz szerzej, no bo e, to pewnie będzie ciekawsze <laughs> niż ja. E, e, zaczęło się dobrze. E, Tryzegestrzył gola. Hmm. No, i, no i ale no, przez cały czas miało się wrażenie, że no, to, to, to nie może się udać to, jak Barcelona grała z Herkulesem to widać było, że Barcelona po prostu e, no jest słabsza tego dnia, no nic nie gra w ogóle nie prezentowała żadnej w ogóle e, formy ani niczego, a tutaj nawet ten gol, tak, no to już nie wiem, do dziesiątej minuty to już się wszystko jakby było jasne, kto, kto tu przyjechał po trzy punkty. Eee, no i kto, i kto wywiezie te trzy punkty. No, wiadomo, jako kibic z Barcelony miałem ciągle nadzieję, że no może się utrzyma te, ten wynik, Może jednak, e, jednak będzie dobrze. No ale to naprawdę e, forma Realu teraz... E, no, gdyby, gdyby Real zremisował, czy, czy przegrał ten mecz, to e, byłbym zdziwiony, no, bo z tą formą, którą, z którą przyjechał do Alicante... no Wiedziałem, że to się musi skończyć tak, jak się skończyło. No, i, tak, I tak długo utrzymywał, utrzymywał, utrzymywał się Herkules z, z tym dobrym wynikiem. No Potem e, przebłysk sprytu Cristiano Ronaldo, niczym Frankowski zachował się w polu e, No i wykończył tam akcję Benzemę. Ale no, no ja tak jak mówię, no, ja, ja w ogóle jakby może przed meczem miałem lekkie nadzieje, tak? No bo Barcelonem pokonał Herkules i, no i te, tego typu historie, które są tylko takimi z, y, są złudne nadzieje, tak? To nie było jakieś racjonalne. E, no ale po, no, po tym co zobaczyłem jakby w trakcie meczu byłem przekonany, że to też nie, nie może stać takiego. No nawet w statystyki, no 7 strzałów Herkulesa 25 Realu, 65% posiadania piłki jak na real to jest bardzo dużo. No, tak jest to... dużo, ale też, ale też Herkules, on właśnie z tymi drużyny, dużymi drużynami gra w ten sposób, że no, on, on nie, nie, tak, nie próbowali zupełnie walczyć w środku pola już praktycznie po, no, po zdobyciu gola i tam prze, przez nie wiem, może 10-15 minut e, pierwszej połowy, potem już zupełnie się cofnęli. E, trochę jest tak, jak mówisz właśnie, że Real, że to jakby wydawało się nieuniknione, że w końcu te bramki zaczną padać. Chociaż muszę powiedzieć, że nie, nie miał też real tak naprawdę jakichś super czystych sytuacji do, do, do zdobycia tego gola. Trochę to wynikało z tego, że ciężko tę sytuację, jeżeli jest naprawdę 8 zawodników polu karnym obrońców. Prawda? No dokładnie cichy i widzisz, widzisz jak ty grać, na przykład przeciwko teraz Mourinho, jak Barcelona gra, jak tam w stanie 10 zawodników polu karnym, no to naprawdę jest ciężko, no jest ciężko. No teraz w końcu masz okazję przekonać się na własnej skórze, jak jest ciężko. Niech Mourinho no, też to zrozumie, że to nie jest dobrze tak grać, no. ja myślę, że w ogóle mi się podobało, że on tak strasznie, jak, jak um, sobie, jak dziękowali sobie trenerzy po meczu, to on tak strasznie nisko się ukłonił um, temu Estebanowi Vigo. Ja myślę, że on docenia tego, tego trenera, ten trener. Zresztą on całkiem dobrze ustawił tą drużynę i e, właśnie ja się tak zacząłem zastanawiać e, Gdyby nie ten błąd Katala Juda, hmm. nie mam nie mam takiej pewności, w sensie nie, nie, nie czułem nie czułem, że ta ramka wisi w powietrzu. Real cały czas atakował i, i, i, i póki jeszcze powiedzmy nie nadeszła taka nie wiem 15. 75 czy 80 minuta, to faktycznie jeszcze jeszcze jakoś tak łatwo było zachować spokój, ale, ale ciężko było po tej No i właśnie tak sobie myślę, że dobrze mieć dobrze jest czasem zapłacić 100 milionów euro za zawodnika, który no, który, który w takiej sytuacji po prostu jakimś strzałem, może nie jakimś bardzo wymyślnym, ale on był trochę taki, taki, taki nieprzyjemny, prawda. On, rotacja, kozioł, um, zmusił po prostu bramkarza do, do błędu. Świetnie wykończenie Di Marii To nie był prosty strzał, to był taki półwole i bardzo mocny w okienko. W ogóle nie dał szansy bramkarzowi. Di Maria w ogóle e, dla mnie jeden z bohaterów spotkania. Potem już oczywiście było łatwiej. Molinio zaryzykował Chociaż też nie tak dużo, bo w tym momencie już, już Herkules miał znacznie ograniczony, no, ograniczoną siłę w ataku. Nie było to Merta, um, także został tam chyba w tej chwili tylko już Waldes z, z Trenzegetem. Um, zresztą Waldes um, też potem szedł z kontuzją. Um, I um, Mourinho wpuścił Benzemę za Pepe'ego. Um, jak już wspomniałem na blogu pierwszy raz w tym sezonie, kiedy zagraliśmy dwoma środkowymi napastnikami plus dwóch skrzydłowych, yy, czyli ustawienie, na które yy, myślę kibice w wielu meczach tak naprawdę czekali w tych meczach, w których yy, się męczyliśmy z, z Majorką czy z, yy, z Lewantę. Yy, teraz Mourinho się na to zdecydował. Yy, z dużym pożytkiem zresztą, bo, bo to dodatkowa, dodatkowy napastnik w, w polu karnym zrobił wielką różnicę właśnie. Tam w gąszczu Benzema, Benzema znalazł sobie, po prostu udało mu się uwolnić spod opieki obrońców, świetna akcja Marcelo. No i właśnie tak jak powiedziałeś, Ronaldo dobija, dobija, dobija ten strzał na 2-1. Benzema hej, e, tak? Ronaldo kosztował 100 milionów, a taki frankowski, można by w mieć za darmo. Pomyśl o tak ale, ale kluczowy to był ten pierwszy gol, e, który, który, który zapoczątkował Ronaldo strzałem tam. Słuchaj, Franek wchodząc. też potrafi <laughs> Franek, Franek sobie radzi e, na swoim <laughs> podwór, na swoją skalę te, też sukcesy też sukcesy Nie, tak. Żartuję o tym. O, Oczywiście. zrewanżował się na sobie za, za brak powołania w ogóle. Nie, nie sądziłem, że on jeszcze, jeszcze chował to urazem, ale ale to są, to są już, już jakby osobne tematy polskie podwórko. E, tak więc Benzema e, odparł zarzuty krytyków e, e, i e, myślę, że, myślę, że na razie jego sytuacja jest taka mniejca, jak była wcześniej, powiedzmy przed meczem z Mursją, czyli nie będzie w składzie raczej w najbliższym czasie, ale będzie dostawał szansę, kiedy, kiedy tylko się pojawi okazja, czyli właśnie e, końcówki meczów ewentualnie mecz pucharowy. Hmm. I jeszcze od OPP chciałem wspomnieć, no tak, tak. Bo, to było, bo to było właśnie... Mm, ja nie chcę powiedzieć, że, że, że się spodziewałem czegoś takiego, tym bardziej, że no, ten gol, ten gol który, który Pepe też zawalił, bo w ogóle nie, nie atakował hmm. tego przy, przy, przy tej wrzucce, był oczywiście winą całej obrony, bo i Marcelo się nie popisał, i Alonso się tam spóźnił i generalnie po prostu obrońcy mało agresywnie atakowali tych, tych, tych, tych napastników... Ym, Herkulesa, ale ym, właśnie ta, ta biedność przy tej bramce. Poza tym yy, no, parę, parę zagrań miał po prostu, kiedy on próbował wybijać piłkę, która sp potem spadała mu za plecy w ogóle. Yy, to nie wyglądało zbyt dobrze. Yy, no i, i tak jak już, już pisałem przy okazji zapowiedzi z Racingiem, że Um, moim zdaniem Pepe, jeżeli chce faktycznie ten nowy kontrakt podpisać, on musi e, w, zwłaszcza w meczach, które teraz nadchodzą, czyli będzie z Atletico, będzie no, Grand derby i mecz z Milanem on musi, musi zdecydowanie pokazać więcej niż, niż z Herkulesem on musi pokazać, że po prostu nie popełnia błędów i że, że jest e, ostoją drużyny w tych trudnych meczach a, a ten, ten, ten, ten Mer Alicante na pewno mu nie, nie, nie, nie poprawi jego sytuacji i zresztą wydawało mi się, że on nie był, nie był zupełnie zadowolony z, tego, z, tej, z tej zmiany, którą, którą zarządzi Mourinho, także um, tutaj trochę taka, taka lekko niepokojąca sytuacja przed tymi ważnymi meczami, no i można się zastanawiać, czy przypadkiem nie będziemy potrzebować wzmocnień jednak zimą. Na razie Mourinho mówi, że nie będzie wzmocnień, że nikt też nie odejdzie, bo mówiło się, że, że Diarą i Granero interesuje się właśnie Herkules, e no, na razie się nie, nie, nie, nie, nie. jest to potwierdzone przynajmniej. Zobaczymy. Mhm. Ja myślę, że Diara przynajmniej. No i właśnie chciałem powiedzieć tylko tyle, że m, z tym Pepe jest taka ciekawa sytuacja: no bo wydaje mi się, że m, zachowanie Pepe e, powoduje to, że Mourinho trochę traci zaufania do, do właśnie portugalskiej obrońcy i to może spowodować też. E, nie mówię, że jakiś kwas w szatni, prawo, no bo do tego raczej mury ja nie doprowadzi. Bardziej chodzi o to, że Pepe może, jeżeli nie zmieni swojego jakby zachowania, bo on też z tym kontraktem tak jakby chciał więcej zarabiać, jakby teraz kreuje się na takiego wielkiego, znaczy wielką postać w tej drużynie, a są większe od niego, no to jest mu chyba smak, no bo może ma takie rozbudowane ego. Co u Mourinho, gdzie jest najważniejsza drużyna i to, ile poświęci za drużynę i dopiero za to, że poświęcił za drużynę, to może coś zyskać w konsekwencji, no to może spowodować jakiś taki konflikt między Mourinho a Pepe. No zobaczymy, to, co Pepe jakby zrobi w najbliższych jakby tygodniach. tak Jego postawa na treningach i, i w mediach i, i szczególnie no w meczach. Będzie kluczowa dla jego kariery teraz w razu, tak mi się wydaje. Tak, tak, zgadzam się. Nie spodziewam się, nie spodziewam się popsuć atmosfery z tego powodu, dlatego że, znaczy tak, po pierwsze negocjacje trwają, albo nie trwają w każdym razie, nawet kiedy trwały, jakoś to się udało wszystko, wszystko poza boiskiem trzymać, wszystkie, wszystkie ewentualne spory. I, i, i rozbieżności, powiedzmy rozbieżności w, w stanowiskach. Ja w ogóle miałem wrażenie początkowo, kiedy, kiedy ta sprawa zaczęła w ogóle być, być głośna, że Mourinho niespecjalnie na PP zależy, bo jakby zataił swoje stanowisko przed dziennikarzami, powiedział, że, że, że zdradził swoją, swoją opinię tylko, tylko Perezowi po czym właśnie Perez nie był skłonny tej podwyżki przyznać, prawda? Także myślę, że jeżeli Burnia powiedział, to jest zawodnik, którego potrzebuje, na nim chce budować drużynę, to myślę, że nie byłoby aż takiego problemu, żeby te 4,5 miliona euro mu rocznie dać, tym bardziej, że to jest że to wcale nie jest najwyższa pensja w, w drużynie, co najmniej kilku zawodników w tej chwili zarabia większe pieniądze. Inna sprawa właśnie Pepe faktycznie zasługuje na, to, na te 4,5 miliona po, po całym roku nie grania. Prawda? Ale właśnie ja miałem wrażenie, że Mourinho nie jest, nie jest do końca przekonany do Pepego. Ostatnio, um, ostatnio powiedział, że faktycznie Pepe jest mu potrzebny, ale ja nie wiem, czy to nie było trochę tak, żeby właśnie um, drużynę prawda, bardziej scalić, żeby tu nie było jakichś wątpliwości. Bo kiedy, jeżeli wątpliwości są, to przyjdzie czas, żeby, żeby się nim zajmować tak naprawdę w okienku transferowym albo po sezonie, kiedy faktycznie zmiany będzie można zrobić, a, a teraz póki PP jest w drużynie, to po prostu trzeba robić wszystko, żeby, żeby ta drużyna działała jak najlepiej. Zobaczymy właśnie jak to będzie. Nie chciałbym bardzo, żeby, żeby w tej chwili zmieniać jakoś skład obrony na przykład, żeby Albion miał, miał grać za nas w pierwszym składzie, bo bo na razie to funkcjonowało całkiem nieźle i, i poza tym mówię, ja chciałem, żeby Pepe dostał tą szansę, bo to jest bardzo utalentowany zawodnik, tylko tylko właśnie, żeby się potwierdził, że, że potrafi cały sezon rozegrać, e, włącznie z najważniejszymi meczami, bez, bez błędu. Ja oczywiście um, też jestem za tym, żeby Pepe został w obronie Realu, bo to jest dobre <śmiech> dla graczy Barcelony, bo Pepe to nie jest dobre obrońca moim zdaniem. Ja myślę, że no na, ba na Barcelona akurat to... to yy to nie potrzebujemy innego typu obroncji, no bo, bo Pepe w, swoim, w swojej kategorii on jest bardzo szybki, bardzo sprawny. Ale jest głupi i on dostaje żółte no, kartki i czerwone. No to, to zobaczymy. E, właśnie, właśnie jest kwestia, czy powsiągną temperament. Natomiast ja się <śmiech> obawiam bardziej tak naprawdę właśnie pojedynków z Chelsea albo nie A. wiem jak przyjdzie... No, to musi się do, obawiać to... o całą obronę i całe zespół. No, bo to, to, to, to, to... E, no tak, ale, ale ale chodzi o to, że, że Chelsea czy, czy Inter ewentualnie jakby mhm. na przykład tam Milito... Oni, oni bardziej mogą wyeksploatować słabe strony Realu, takie właśnie jak stałe fragmenty czy, czy kiepską grę w powietrzu w obronie. No bo wiadomo, jak będzie grała Barcelona, więc to, to jakby mniej, mniej mniej takiego zagrożenia yy, yy, właśnie tylko tych, czy przede wszystkim tych, tych słabych, słabych stron Realu widzę w tym meczu po prostu. To, to, to tutaj trudność będzie polegała na tym, żeby po prostu trzymać całą Barcelonę. No i właśnie, do co teraz przejdźmy? Barcelona wygrała yy, w starym stylu można powiedzieć z Sewillą. W ogóle to był to był niezły <śmuszny> weekend dla naszego bloga, bo ja przewidziałem strzelców bramę dla Realu, hmm. byłem blisko w wyniku, ty z kolei przewidziałeś, że, że to będzie noc W i że, że prawdopodobnie że, że może być wysoko po prostu, prawda? Nie były to może najtrudniejsze też, też jakby powiedzmy sobie, ale faktycznie y, Sevilla y, często, często przyjeżdżając na Camp Nou y, wy, wyjeżdża z bagażem czterech, powiedzmy, czy nawet pięciu właśnie bramek y, no to dobra, to opowiedz Johnny się, wycisz się teraz i powie, powiedz jak to wyglądało, jak, y, jakie, jakie wrażenia miałem z tego meczu. Chciałem powiedzieć, zaznaczyć jeszcze, że przewidziałem nie tylko od strzeców y, goli no, się, ale Messi i ja. W moim wyniku by się sprawdzili, eee, ale też cały skład, co mi się pierwszy raz zdarzyło i pewnie większość kibiców na świecie Barcelony pierwszy raz widziało dobrze skład Barcelony w tym sezonie, bo... Czy, Barcelona... to, czy to dlatego, że pierwszy raz wyszedł jakby najlepszym składem? No, teoretycznie zawsze, znaczy... No to na początku to on też miał najlepszy skład do, do dyspozycji, a nie wystawił, zawsze ratował, zawsze coś się znajdował, coś było dziwnego. Kejta był, nie wiem, e, Bojan, czy, czy jakieś takie historie, Maxwell, no a pierwszy raz wystawił po prostu najlepszy skład z zastrzeżeniem, że ma, Maszerano jest lepszy od Busquetsa. No generalnie e, pierwszy raz wystawił, no, tak naprawdę no, najlepszy skład, e, no bo miał chyba do dyspozycji po prostu już w najlepszej formie tych zawodników. No, szawi z kontuzją, no Są ale tak. Powiedz, Jony, co, co, co według Ciebie oznacza yy, to 5-0? Co, co nam to mówi o, o, o Barcelonie, co nam to mówi o e, Sewilli? E, o Sewilli to nam mówi chyba niezbyt wiele. Raz, że przyjechali bez tych trzech yy, podstawowych zawodników, czyli Nawasa, Palopa i, i Nawarro. E, no, ale to. Nie sądzę, żeby brak Nawaza, Palopa i Nawarro był przyczyną tej wysokiej porażki, bo ani Bramkarz tam nie zawinił przy żadnym golu. E, na no ani w ofensywie by was nie mógł się wyszaleć, tak? E, a sam Nawarro by nie powstrzymał Messiego. E, to po prostu wynikało z tego, że Barcelona pierwszy raz w tym sezonie zagrała tak, jak przyzwyczaiła nas, e, że e, tak jak gra po prostu, jak grała na przykład dwa lata temu, jak rok temu. Czyli pressing na całym boisku, szybki odbiór piłki, szybko piłka poruszała się po boisku, zagrania z pierwszej piłki, do nogi, klepka, no i w końcu w polu karnym było więcej niż jeden, był, był więcej niż jeden zawodnik. Bo zawsze w akcji, jak było, jak się zaczęło zawsze było tam trzech, czterech zawodników w polu karnym, więc nawet te nieszczęsne wrzutki miały sens. Bo zawsze, jak ten, właśnie ten pierwszy goł tak padł, że Pedro, było zamieszanie, Pedro wrzucił piłkę, yy, Bramkarz wybił przed siebie, no ale tam już tak. był Messi, tak? No, czyli jak jest więcej zawodników, no, to jest łatwiej strzec gola. To też jest y, rado dla Guardioli, żeby więcej zawodników, bo to, to z pole karta, a nie tylko to tam tamto. E, no i to pokazuje naprawdę, ten mecz pokazał że w tym sezonie muszę ci przyznać rację, że chyba jednak jest tak Barceloną, że potrzebuje większych wyzwań. Czyli, że jak gramy z Sewillą, z Walencją, będziemy grali z Jaral, będziemy grali z Realem, to wtedy będziemy się z... grać na 100% możliwości. A jak gramy z Majorką, jak gramy z Herkulesem, to wtedy, e... wtedy nie jest tak łatwo. Wtedy paradoksalnie nie jest tak łatwo, chociaż drużyny są łatwiejsze teoretycznie, ale graczą Barcelony po prostu. No wydaje się, że po prostu się nie chce biegać, tak? No bo to jest tak, że skoro mm, możemy wygrać ligę o włos, tak? Ale znaczy zawodnicy wiedzą, że że wygrana 1-0 to jest tyle co 6-0. To po co mają się starać, po co mają się wysilać i przestają biegać wiesz? I i myślę, że właśnie to jest teraz takim myślenie w Barcelonie, że e, bardziej pragmatyczne, że ok, skoro możemy zagrać z Majorką i wygrać 1-0, to możemy na przykład odpuścić Szawiego, możemy odpuścić Pedro i Niesty i wystawić Kejtę, Maxwella i Bojana, no i tak wygramy, tak, no bo to jest Majorka i 1-0 dotrzymamy tam do Wiadomo, że to, to dla kibiców to nie jest dobra wiadomość, od razu o tym mówię, ale mi się wydaje, że niestety ten sezon... Trochę będzie tak wyglądał, że Barcelona e, nie będzie zawsze grała tak jak Sevilla. a Bo Sevilla zagrała po prostu tak, e, tak jak powinna grać, tak jak przyzwyczajęła nas za Guardiola. Jak w pierwszym sezonie Guardiola był, no to właśnie tak wygrywała Barcelona. 4-0, 5-0 i druga drużyna nie miała nic do powiedzenia. Na, naprawdę no, Sevilla oddała jeden celny strzał na bramkę i to nie był groźny strzał. W ogóle nie było zagrożenia. A, Barcelona, a z taką Barceloną, jak się gra, to naprawdę, tak jak ci czytałem, myślę, że Real no, nie ma szans. No, naprawdę. Generalnie żadna drużyna e, na świecie nie ma szans, tak grając o Barceloną, bo to jest, zauważaj, jakie to jest granie. Od razu wysoko na, na Messi, Villa, Iniesta, Pedro odbierają piłkę, znaczy starają się odebrać piłkę. Wszyscy wysoko podchodzą. Jedyny, jedyna możliwość wtedy dla zawodników przeciwnej drużyny jest mm, rzucenie dalekiej piłki. No a z kolei jest daleka piłka to jest tam już stoi Piquel Puyol czy Abidal, który zagrał fenomenalny mecz. No i ciężko jest naprawdę, ciężko jest wyprowadzić dobrą kontrę. No, oczywiście może się udać, tak? To jest zawsze ten przypadek, że może się udać. No ale nie, nie, ma, nie ma takiej e, nie ma takiego sposobu, żeby grać otwartą piłkę przeciwko Barcelonie, jak, jeżeli tak gra i nie zostać, nie zostać no zniszczonym przez Barcelonę. Nie wiem, co to ty o tym No i to, takie jest moim zdaniem, no, jeżeli Barcelona, bo od razu tak, Barcelona traciła piłkę, to jest taki filmik na YouTube pierwsze 4 minuty tego meczu, pokazujący, jak Barcelona w pierwszych czterech minutach zdominowała Sewillę i jak, i jak ta Sewilla już nie, nie była w stanie po prostu się podnieść. Po prostu... Wymiana piłek przez Barcelonę była na tak szybkim poziomie i na, na te, no po prostu była na najlepszym poziomie na świecie. Ale nawet gdy je utracili, to od razu trzech zawodników dwóch podbiegało do, stosowało pressing i wtedy od razu straciła piłkę, nie mogę się utrzymać przy piłce. No jak można grać w taką drżona jak wiesz, nawet nie możesz spokojnie wyprowadzić piłki ze swojej połowy. To znaczy tak chciałem właśnie. Y no, no do, do, paru, do paru się odniosę od, od razu spraw, od razu, o których mówię. Po pierwsze hmm, Sevilla faktycznie hmm, nie, była, nie była mocna tego wieczora. Też nie, nie uważam, żeby te, te ubytki były tutaj kluczowe tak naprawdę. Hmm, to była drużyna, moim zdaniem, która od początku nie wierzyła w zwycięstwo i mentalność jakby drużyny hmm, najbardziej, najbardziej chyba wyraźnie przedstawił Konko swoją grą, który po prostu głupim i, i z Paulem, z premedytacją zarobił drugą żółtą kartkę. To było kompletnie głupie, bo on wiedział, że wyleci z boiska. I to była to końcówka był... pierwszej połowy. Pierwszej połowy. To znaczy, to tak, to... Praktycznie. tak, to było 2-0, także yy, no to nie była drużyna yy, Sewilla, to nie była drużyna, która była w stanie tak naprawdę od początku powalczyć tego wieczora z Barceloną. Poza tym oni, żeby, żeby z Barceloną yy, osiągnąć dobry wynik, to oni muszą być w świetnej formie tak naprawdę wszyscy kapel z Nawasem muszą być no, po prostu też w swojej najlepszej formie, żeby tam, żeby tam działać na skrzydłach. No i Kanute Swabiano, no Kanute już, już lepszy się nie, nie staje, prawda? On nie. Już, już jest po 30, więc, więc Sevilla to jest drużyna, która, no, która się w ogóle nie rozwinęła w ostatnich dwóch latach tak naprawdę. I oni, oni mieli swój szczęście jakieś dwa lata temu, dwa trzy lata temu i nie widać tak naprawdę argumentów, które by miały jej pozwolić walczyć z Barceloną na kampanii. To wszystko prawda, jest. moim zdaniem. Tylko, że e, mówienie, e, jeżeli Barcelona czy Real gra z Sevillą, z Waleńców, z Via Real, e, no z tymi najlepszymi zespołami, tak? Jeżeli, wtedy, jeżeli mówimy, że od początku było widać, że Valencja e, Sevilla, te, te zespoły, e, no nie wierzyły w to, że wygrają. No to jest takie wrażenie. Znaczy, tak? Za, za, bo za... Rozumiem o co ci chodzi. Ja? Ale nie, nie, bo ja tylko chcę odnieść się bo, do tego. Bo, chcę... bo, no. bo, bo chciałem tylko powiedzieć, że oczywiście, to, oczywiście, że widać, że oni nie wierzą. Tylko teraz zastanówmy się, e, czego, czy oni nie wierzą przed spotkaniem, czy na przykład pierwsze właśnie 5 minut im daje do zrozumienia, że no okej, okay, dzisiaj nie wygramy, nie, że możemy, no, możemy jest... zremisować. I wtedy właśnie o to chodzi, że jak źle zaczniesz mecz, pozwolić na, na za dużo, na przykład z i Walencji. Tak, jak Walencji, tak jak Barcelona zrobiła z Walencią, nie? W pierwszej połowie yy, tego meczu. dobrze oddała inicjatywę, w ogóle nic tam się nie starała. No to Walencja uwierzyła w to, że może coś zrobić. Tylko, że pierwsze minuty drugiej połowy od razu im pokazały, że nic nie zrobią. No i, i, i o tym mówimy, że no, Barcelona i Real sprawiają swoją grą, jeżeli są w najlepszej formie, że te zespoły po prostu nie... nie nie potrafią wygrać, no nie mogą, bo mają za, za mało argumentów i no, to nie jest wina jakby słabej formy, bo y, nawet w dobrej formie, no naprawdę, nie sądzę, żeby w najlepszej formie, ta Celia w najlepszej formie, jaka jest tylko możliwa dla, dla tych zawodników, była w stanie ugrać coś więcej. Może to jest kontrowersyjne, ale naprawdę, no, nie, nie sądzę, żeby coś mogła więcej ugrać. Chciałbym właśnie powiedzieć, że to jakby tą, tą postawę Sewilli i, i tą frustrację Konki, czy, czy frustrację, którą on wyraził jakby całej drużyny, w dużej mierze Barcelona oczywiście swoją grom spowodowała. Tylko, że ja już widziałem też mecze, mecze na Camp Nou, gdzie Sewilla nawet stracąc gole przynajmniej potrafiła jakoś tam odpowiedzieć prawda, paroma akcjami. I o to mi chodziło. Tego zupełnie dzisiaj nie było widać i o tyle, o tyle powiedzmy słabo Sewilli zadecydowała o tym jak ten mecz wyglądał, ale bardziej mi właśnie chodzi przynajmniej o tak parę jakichś groźniejszych akcji, żeby pokazać, że są stanie mniej wynik, który faktycznie nie był nie był zagrożony i prawdopodobnie ciężko by było Sewilli nawet w najlepszej formie i w pełnym składzie tutaj faktycznie powalczyć o punkt w ogóle. Nie Okej, może zabrakło paru groźnych tak jakby wiedzieli, na pokazanie, że okej okay, nie poddaliśmy się. Ale też chciałem zaznaczyć, że naprawdę w tym meczu, dla mnie graczy meczu generalnie, no wiadomo Messi, tak, no możemy mówić Messi, ja, ale Abidal. No naprawdę ten chłopak ja zawsze mówiłem, że to jest dobry obrońca. Nikt nie wierzył. Tak samo jak z Waldesem. Waldes w końcu po prostu dorwie się do pierwszych składu w Hiszpanii i będzie tam grał. bo Okazja jest już dosłowny, no. E, ale a naprawdę to jest jeden z najlepszych lewych obrońców na świecie. No, we Francji lepszy jest Ewra, tylko moim zdaniem. Chociaż nawet w tym sezonie nie jest lepszy y, z tego co obserwuje Liga Angielsku i Manchester. Klichi, e, na Clichy, no, to, to ma przebłyski. No, on jest dobrym obrońcą, ale jeszcze jest młody i jeszcze się musi dużo uczyć. No, jeśli jest tylko jeszcze z lewych obrońców. No bo kto kto inny. Naprawdę, nie. No tak, ja... no, to może być lepszy od Abidal'a? Mi się podoba bardzo Felipe Luiz z Atletico. On jest Felipe Luiz. On no, ja jest. Okay. Y, on, on, on mi po prostu bardziej. No bo ja Abidala cenię. Oczywiście uważam, że to jest bardzo dobry obrońca, ale y, on. Y, Abidal dla mnie trochę to jest poziom Marcelo. Tylko, że Abidal. W <śmiech> Proszę no, no. Cię, no z Marcelo wyskakujesz Poczeka. do obrońcy, do naprawdę dobrego obrońcy i porównujesz Marcelo Znaczy Chcę, chcę, porównać, chcę porównać, ale nie mówię, że Marcelo jest lepszy, tak co jeszcze... jeszcze nie do... no ja Chodźmy, Marcelo, on dopiero zaczyna jakby pokazywać pełni swoich umiejętności, także może jeszcze ym, trzeba wziąć na to poprawkę, <grym> że on jeszcze, jeszcze najlepsze mecze ma przed sobą. Chodzi o to, że Marcelo jak gra w ataku, to jak udziela się w ataku, to w obronie go prawie, że nie ma, natomiast w obronie, jeżeli zostanie, to faktycznie jest Potrafi dobrze zagrać, a Bidal z kolei w ataku nie czuje się tak, okay. tak swobodnie on, um, on um, raczej się ogranicza tak okay. naprawdę swoją, do, do nie wiem, do, do 20 metra przed polem karnym, prawda? Że on podchodzi i wspomaga tego pomocnika, a potem to piłkę gdzieś tam oddaje. To jest oczywiście bardzo pożyteczne, ale e, tu właśnie jest różnica w jego potencjale, moim zdaniem, pomiędzy kolem, który potrafi po prostu wejść w pole karne i swoim nagraniem bezpośrednio rozstrzy rozstrzygnąć mecz, prawda? I Filipe Louis właśnie podobnie trochę wygląda, że on, on, on gra do, do samego końca boiska i on po prostu, biegając w pole karny, on wygląda, wygląda jak napastnik. po prostu. On się nie skina się, nie zgląda nie nie, no tak, się. Nie, okay. wygląda się. Mhm. O tyle ty bym właśnie mhm. powiedział, wskazał taką różnicę bo między tymi faktycznie najlepszymi. A, znaczy czy nie, no a... ja rozumiem, tylko jak mówimy o obrońcy, znaczy no wiadomo, w dzisiejszej piłce nożnej no to lewej i prawej obrońcy no to muszą być jak skrzydłowi, tak? Nie, nie może być tylko obrońca. Ale same atrybuty defensywne Abidala to jest naprawdę no, dla mnie no, pierwsza trójka ograniczeń lewych na świecie. Ale to, to zostawmy Avidala i chciałem, jeszcze tylko chciałem w tym meczu poruszyć temat Wii, no, no, bo to jest dla mnie bohater tego meczu. E, I widać było po prostu, jak strzeliby tego gola, no naprawdę było widać, jak, jak się cieszy. E, stanął tam w narożniku e, boiska i pozdrawił kibiców a kibice go, gromko przywitali brawami i podziękowali mu za tego pięknego gola, no bo to by była naprawdę fenomenalna akcja. E, Messi e, zmylił dwóch zawodników na połowie boiska, od razu wypatrzył w od razu mu podał, ale podał mu na bok i wszyscy zawodnicy sobie się spodziewali, że, i sam Messi się spodziewał, że mu odda to piłkę zaraz. To jest klasyczna akcja w Barcelonie, tak? Messi podaje, po piłkę jeszcze po biegnie, dostaje w tempo piłkę w polu karnym i wykańczy akcję. Przynajmniej się stara. A VIA zrobił coś zupełnie innego, zmienił e, no, bardzo łatwy wzbud e, i tam obrońca się nie sprawdził i pięknym strzałem, naprawdę to był piękny strzał, e, taki jak VIA właśnie lubi, strzelił swojego gola na kampną chyba to jest pierwszy go na kampną bardzo poślony, jeżeli się nie mylę, e, no i naprawdę to było, widać jak, jak bardzo zeszło... E, Zeszło, zeszła cała presja z, i, no, i nawet Guardiola tam odetchnął, był taki, e, było takie zbliżenie, jak ono tak odetchnął, że tak, z, takim, z taką radością. A jeżeli już jestem, bo to o meczu już no, powiedzieliśmy, chciałem tylko jeszcze powiedzieć o kibicach na kampfu. Bo e, co jest ciekawe, no, w tym sezonie naprawdę kibice e, dopingują. Bo zazwyczaj na było znaczy, zazwyczaj w Hiszpanii, ale generalnie na kampfu, gdzie to jest wielki stadion. No to tam, jak się ogląda to nie słychać w ogóle tego, tego dopingu, oprócz tego takiego szumu. To jest taki szum, to nie jest, to nie jest doping jak w Anglii, jak w Polsce, tak? To nie jest doping, to jest takie gdzieś tam trąbka, gdzieś, gdzieś ktoś tam krzyknie i to, to się wszystko tak zlewa w jeden wielki szum. A w tym stadionem naprawdę i nawet e, e, średnia frekwencja jest wyższa niż w ostatnich latach e, pokazują kibice naprawdę, że E, przychodzą dopingować i przez cały mecz byłem zdziwiony, bo przez cały mecz było słychać e, doping. Taki klasyczny doping. I Czy myślisz, czy myśli, że, to, że to trochę dzięki Muri nie może być? Tak, tak. Ja myślę, że to jest, wiesz, też słaby start. To myślę też dlatego, że taki słaby trochę start. Kibice jakby czują, że mogą pomóc. Ale też, wiesz, no to jest, to jest już budowanie emocji, budowanie ciśnienia na ten już naj, jeden najważniejszy mecz. Ale i właśnie tam też była przebitka, bo tam ciągle jak się jak ktoś oglądał, to, znaczy transmisję na przykład w internecie, bo ja oglądałem w internecie e, na jej pienie i nawet tam było zbliżenie na tego gościa z trąbką, bo przez cały czas było słychać tak. e, gościa z trąbką, który tam drygował jakby cały, e, tym całym stadionem. I, tak, i on wygrywał melodię, melodię tak, scenu, Tak, tak, no, ale tak. genialne, to było genialne, naprawdę to było genialne. i Wiesz, no, w tym sensie naprawdę była kibice Barcelona, no, nie wiem, już nie pamiętam, Ilu lat regularnie kibicują. To <głos》> nie jest tak, że przychodzimy, poglądamy tam, cykamy sobie zdjęcia i jest miło. No i byłem zdziwiony, znaczy, jestem cały czas zdziwiony, no bo to w, w ogóle w Hiszpanii nie ma takiego nawyku, prawda? E, że siedzimy i tam krzyczymy przez cały na Tak jak banki na przykład. No ale no, jestem naprawdę pełen, pełen uznania, no i czekam na Grand Derby. Okej. Okay. No właśnie. Właśnie jeśli chodzi jeszcze, ja chciałem tylko, bo już zamykam pomału temat no tych to. meczów bo wspomniałeś postawić kontrowersyjną tezę, że z tak grającą Barceloną Real nie ma szans. I po prostu tylko do tego A chciałem tam, się odnieść jeszcze. Tam, tam, tam, tam. Chodzi mi o to, że ja, ja się spodziewam tego Grand Derby, że będzie wyglądało podobnie do, do zeszłorocznych i chodzi mi o to, że w meczach przeciwko Realowi Barcelona nie wyglądała, mimo że, że na pewno grała przecież na 100%, nie wyglądała wcale tak imponująco jak e, na przykład z Sewillą czy, czy z Walencją. No to nie była taka dominacja, absolutnie, tam było przede wszystkim dużo walki w środku ale kóra, o którym meczu było... mówisz? <głos> bo um... ja przypomniałem sobie na w Madrycie taki mecz był no, Ta, ale... to, było, to było dwa lata temu ja mówię o no to, to czas leci, ale wynik zostaje <głos> chodzi mi o to, że y, myślę, że te mecze podobnie teraz będą wyglądać że Mourinho przede wszystkim się skupi na, na obronie i że nie będzie mu specjalnie zależało na, na zdobywaniu goli i yy, yy, yy, mo, może nawet wystawić trzech pivotów, tak jak to było z i yy, yy, yy, w sumie bym się nawet tego spodziewał na no o tym jeszcze będziemy mówić no, ale, yy, ale, ale myślę po prostu, że Mourinho, Mourinho raczej postawi zasieki i będzie liczył na kontry że tam yy, Higuain albo albo Ronaldo dobiegną do piłki posłanej przez Di Maria, Ozila czy o, o, o, o, Ozili czy tam Szabiego Alonso, więc myślę, że myślę, że to trochę inaczej będzie wyglądać niż mm, te mecze yy, yy, Barcelony z, z, z nie wiem, Sywilą, czy z kimkolwiek. To jest prawda, znaczy o tyle właśnie yy, te mecze ostatnie, o których mówisz, że tak wyglądały nie było takiej dominacji, ale to też wynikało z tego, że Real nie bronił się aż tak bardzo, w sensie, że nie, nie postawił zasieków jak na przykład też yy, Herkules, nie? I tak, albo Inter tak. Tylko, tylko naprawdę czasem próbował, wiadomo, że to, e, no, w tym meczu na Camp nou, e, akurat tam Real jakby nie, nie zagrażał. No, to był, znaczy to był, mecz był zacięty, ale e, e, przez to, że było 0-0, bo każdy stawiał na Barcelonę, nie? To było takie, tak. e, no sam no, pamiętam też jak, jak to wyglądało, No Real wtedy jakby, Pelegrini, no to, to, to nie wyglądało tak dobrze. E, no i teraz właśnie ja też, się, ja, ja też myślę, że Mourinho nie przyjedzie na kampną i wiesz, nie zagra ofensywnie, wiesz, nie, nie wymyśli taktyki takiej, że oj, zmiażdżymy ich na, na, na ich połow i w ogóle nie damy im. Tak jak na przykład z Milanem zagraliście, tak? Że nie, że w pierwszych minutach w pierwszych dwóch tak rzucimy się i tam spróbujemy strzelić go. Tylko myślę, że to będzie tak jak z Interem czy z Chelsea, postawimy 10 zawodników przed polem karnym. I coś, tak jak mówisz, no długa piłka, Ronaldo czy Higuain może dojść. I no i wtedy to, ten mecz może nie wyglądać tak ciekawie. Może być beznadziejny ten mecz. Może być 0-0, może być 1-0. Ale dlatego, ale w tej formie, jaką ma Real, ja, ja, ja, ja, ja bym chciał właśnie zobaczyć, wiesz, taki to jest marzenie kibica, nie? Żeby taki dwie, dwa największe zespoły spotkały się i tak wymieniały ciosy. Że dobra... Tak, ale ja myślę, że... Ja myślę, że to chyba jednak w drugiej rundzie. Możemy na taki takim czekać, kiedy Barcelona przyjedzie na, no, na na, Be na Tym bardziej, że Real. Ja sądzę, że, że... No, ja nie sądzę po prostu, że Mourinho stać na coś takiego. No Mourinho zawsze. No, przeciwko jakby. Ze Ale ten, przeciwko ze że Johnny, no. Po prostu, że że, Johnny, że, że, że, że Mourinho, kiedy y kiedy grał z Interem, Interem przeciw Barcelonie i musiał wygrać u siebie, w sensie musiał przynajmniej wytworzyć przewagę, którą mógłby bronić na Camp Nou, no to, to przecież nie postawił takich zasieków. Wtedy nie, nie postawił, zasiek. Wtedy no nie, nie nie postawił zasieków, ale yy, i tak to było wszystko gra z kontry. on pozwolił grać w Barcelonie. To były zasieków tak, ale... tylko kontry, ale tylko w porównaniu, do tak. potem na wyjeździe grać w Barcelonie, no to już postawił zasieków i w ogóle nie wystawił napastników. No to już jest inna, inna sytuacja. No dlatego myślę, że to będzie wyglądało mniej więcej tak samo. Tak, tylko że jakby w odwróconej kolejności, prawda, że ten mecz na pierwszy no nie, mecz, okay, real... no, no tak, tak. tak. No na drugi mecz Interu. Tak. tak to, ja, myślę, myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Ale też po prostu real, styl Realu jest taki, że oni że oni raczej atakują z kontry niż. Niż, niż, niż siedzą na rywalu. No, chyba, że rywal faktycznie po prostu ustawia na sieki. E, Ale to by... Taki, taki hmm. to by. Chciałem powiedzieć, że to będzie szkoda. No. E... Szkoda po prostu. No. Real na, na no to... jest naj, najbardziej ofensywną e, drużyną w tej hiszpańskiej. Ale no, no, może, może my poczekajmy z żerami do samego meczu już. Bo na razie tylko sztokolujemy, zobaczymy po prostu no. jak to będzie wyglądać. Żalami to, tak to będzie... musisz się wstrzymać, bo wtedy będzie już wiadomo, że Barcelona wygra ten mecz. <laughs> Okej, okay, dobra. Mecze, mecze sobotnie. Okay, no. poza, poza, poza tymi trzema wynikami, których powiedzieliśmy, czyli Walencja Saragossa 1-1, Herkules Real 1-3 i Barcelona Sevilla 5-0. niedzielę grał Sporting z Villarealem, znowu remis Villarealu, jako mówię znowu, bo kolejna drużyna Słówki traci punkty i traci drugie miejsce na rzecz Barcelony. Santander ograł o 4-1. Tak więc nie wiem w ogóle, jak to rozumie za bardzo. Santander, który stracił 6-6 bramek z Realem, a teraz 4, 4 strzela o Sasunie. Um, to jest dobra wiadomość dla Miguela Anjera Portugala, który nie straci na razie pracy w Kantabrii. E, natomiast e, te wyniki, także e, jeszcze parę w parę tej kolejce, e, pokazują taką dosyć, dla mnie nie do końca zrozumiałą zależność, e, ogromną zależność wyników hiszpańskich drużyn, tych średnich, Pomiędzy, pomiędzy grą u siebie, a na wyjeździe. Po prostu różnica w poziomie gry, jaki, jaki te drużyny prezentują na swoim stadionie, na stadionie rywala, moim zdaniem jest po prostu absurdalnie duża. No tak. I, I Santander tu jest jednym z przykładów. Kolejny, kolejny wynik to Malaga z Sosjedanem, która przegrywa u siebie i wygląda na to, że drużyna, która miała tutaj um, no przynajmniej, przynajmniej w paru meczach e, namieszać. E, nie dość, że miała e, najgorszą obronę w lidze, to teraz przestaje strzelać bramki mm. I, i kiedy I u siebie przegrywa Sociedad? Tak, na razie, na razie to naprawdę wygląda coraz gorzej dla Malagi. No ja się cieszę dla, dla Sociedadu, no bo im kibicuję i, mm. i to jest bardzo, bardzo solidna, dobrze pokładana drużyna. No i, i, i już w tej chwili są no, na 11 miejscu. Z minimalną stratą do Espanolu, który mm -hmm. jest na miejscu Także no Zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. Chociaż to um, myślę, że mniej więcej, mniej więcej taki, jeżeli to miejsce utrzymają do końca sezonu, to już będzie naprawdę. Mm -hmm. Deport po wygrywa 3-0 z Espaniolem. Espaniol, kolejnym przykładem, właśnie drużyn, które, Nie które się prezentują, w zależności od tego, gdzie grają. 5 zwycięstw, 4 porażki, 0 remisów. Bardzo bezkompromisowa można. Mm -hmm. Pierwsze, pierwsze zwycięstwo Deportivo od razu 3-0 być może to sygnał, że dla tej drużyny coś lepszego się dziać Atletico zemisowało z Almerią dość niespodziewanie w, w pierwszej części meczu wyglądali dość dobrze, mieli sporo sytuacji ale ich nie wykorzystali Forlan zagrał od początku prawdopodobnie już będzie szykowany na Grand Derby musiał w połowie przejść zejść z boiska rejestr, możliwe, że to trochę też podcięło skrzydła Atletico. Reyes może nie zagrać w Pucharze Europy, natomiast, w Lidze Europy, natomiast na, na, na derby Madrytu powinien chyba już być gotowy. Także Atletico wygląda na to, że przyjedzie do na Bernabeu w najmocniejszym składzie. Póki co jednak tracą punkty z Almerią, która zresztą bardzo dobrze kontrowała, to, to trzeba przyznać, że punkt zasłużony. Na to Atletico Bilbao wygrywa z Hetafę 3-0. Kolejne dwie drużyny, które, które u siebie wygrywają na wyjazdach, przegrywają Bilbao już na dziewiątym miejscu być może powalczy o Puchary w tym, w tym sezonie i mecz poniedziałkowy, Majorka z Levante wygrywa 2-1 I, i to na tym kończymy podsumowanie tej kolejki. Czy, czy, czy, czy Ciebie, John, tutaj coś zwróciło Twoją uwagę, któryś wynik jakoś szczególnie chcesz jeszcze o tym wspomnieć? Eee, chciałem powiedzieć tylko o Deportivo. Eee, bo to jest, ja lubię Deportivo Lubię ten zespół i byłem zdziwiony, że aż tak słabo zaczęli. Nie spodziewałem się, że będą odgrywać jakąś rolę w Widze Hiszpańskiej, jakąś większą, ale nie spodziewałem się też, że wyglądają na ostatnim miejscu. No i, i trzeba powiedzieć, że no, wygrana z Espaniolem, No tak jak mówisz, te zespoły hisz, w Widze Hiszpańskiej generalnie lepiej grają u siebie, e, te, te słabsze. No, ale nie sądziłem, że Espaniol da się po prostu zdeklasować. No, oczywiście, generalnie te gole padały z kontry bądź po takich przypadkowych sytuacjach, no bo Espaniol miał 62% posiadania piłki i oddał 12 strzałów. O, jeden więcej tylko od Deportiva, ale Deportivo oddało 4 celne strzały. Czyli skuteczność jest naprawdę dobra. No i Co? Tak, mówię, że skuteczność w tym przypadku jest dobra, bo, bo wcześniej to Tak, tak, było tak. No zbyt. właśnie o tym mówię, że może to jest tak, właśnie tak, tak jak mówisz, jakiś mecz na przełamanie i, i Deportivo no, wyjdzie z tej strefy przypadkowej i zacznie lepiej grać. No, mam nadzieję, że tak. No. No, szkoda, szkoda, to by było ze względu na to, na to co ta drużyna, ta drużyna prezentowała jeszcze parę lat temu, prawda? Pamiętamy ją No tak, z No, ale teraz już nie ma takiego dobrego składu, to też jest, to też jest problem finansowy, tam są duże i, i ciężko, tak. ciężko im kogoś. Dzisiaj dziwię, żadnych Polaków nie sprowadzają, skoro które nie mają. No, bo już mają wystarczająco dużo problemów chyba. A ja może sla, sla, Slawek peszko by tam poszedł? No. Może Franek? A może, może. No, on już był w Yy, w, w drugiej. Tak więc yy, w tabeli to wygląda tak, że po dziewięciu kolejkach prowadzi Real z 23 punktami, hmm. punkt przed trzy, trzy, mecze, trzy punkty przed Realem, 6 yy, punktów za Realem jest Walencja na czwartym miejscu, potem piąte, szóste miejsce to Espanyol i Atletico, kolejno 15 i 14 punktów, yy, także 14 no punktów mają i Sevilla i po 13 punktów Atletic, Hetafe, Sociedad i na tym zamykamy pierwszą dziesiątkę w strefie spadkowej Malaga, co, co, co jest dosyć smutne, Deportivo i Saragossa. To jest wyrównana Na razie przynajmniej w środku, tak? Tam? No to chyba to, to, to będzie najciekawsza w ogóle rywalizacja o te, o te miejsca pucharowe tak naprawdę, bo tutaj wygląda na to, że przynajmniej te sześć drużyn jest w stanie powalczyć o Ligę Mistrzów w tej chwili. Mhm. Dziękujemy za wszystkie głosy w, naszej, w naszym konkursie na bramkę tygodnia zeszłej kolejki, na bramkę zeszłej kolejki. Oddali, zostało oddane w sumie dwa głosy w, w ankiecie plus jeden głos w komentarzach. To może ja się e... przyznam, że ja jeden głos oddałem. Ja też oddałem jeden, więc... Czyli dziękuję e... Ci, że zagłosowałeś. Tak ale, ale dostaliśmy jeszcze jeden komentarz. Tak więc każda bramka dostała po jednym głosie, więc wszystkie zostały zwycięzcami. Nagroda wędruje, wędruje do wszystkich. <głos> właśnie. Um, i oczywiście zapraszamy na, kolejny, na kolejną edycję naszego konkursu w tym tygodniu. Um, bramki kandydatki to um, Bramka Kennedy'ego z rzutu wolnego dla Racingu Santander. Ładny gol. Bardzo ładny, potężny gol. E, bramka Wii. Najładniejszy z, gol. Pierwsza bramka Wii z Sewillą, trochę tak kurtuazyjnie, w dowód uznania. No nie, nie gadaj, jest, na... naprawdę ładny gol jego v i trzecia bramka Trezegeta przeciw Realu. Nie, no, ale cichy, ciebie... naprawdę. To był <gul> ładny gol. No ładny gol, ładny goł, John. naprawdę ładny. No dlatego, tak. dlatego dlatego go dlatego go włączamy do konkursu absolutnie. Na, ale włączylibyśmy e... go nawet gdyby to nie była bramka w Willi na przełamanie, więc Tak, tak, tak. <gulanie> nie, oczywiste, że tak. No. Bramki, bramki kandydatki do obejrzenia pod podcastem, natomiast do głosowania zapraszamy na główną stronę bloga po prawej stronie. Przechodzimy teraz do Ligi Mistrzów. Szybciutko zapowiemy wszystko, co, co, co najciekawsze się będzie działo na europejskich stadionach. W pierwszej grupie Tottenham będzie podejmował u siebie Inter w nadziei, jak myślę, na zdobycie jakiegoś punktu, żeby nie dać się wyprzedzić pozostałym drużynom. Eee, tak. Nadzieja na to głupik, ale może się uda. Eee, chodzi o... Znaczy, no tak. Po pierwsze, co trzeba powiedzieć. Eee, występ Wanderwarta jest chyba lekko zagrożony, ale nigdzie nie przeczytałem, że nie wystąpi na pewno, więc możemy się spodziewać, że, że pewnie wybiegnie, jeżeli będzie chociaż cięższa na to. Bo bez, bez Wanderwarta no, będzie ciężko. To już pokazał pierwszy mecz. Sądzę też, że to e, Tottenham wyjdzie e, defensywniej bardziej, czyli że Palacios może się pojawić w, pierwszy, w pierwszym składzie. Oczywiście problemy w obronie to jest już nawet o tym nie wspominamy, bo to nie ma sensu. E, e, tak. I czy to czy, czy Tottenham ma szansę? No Moim zdaniem e, ma małe szanse. Po tym co zobaczyłem w pierwszym meczu, to sądzę, że naprawdę Inter, Inter to wygra. Chyba, że Benitez zdecyduje się na wystawienie eksperymentalnego składu i powie, że ten mecz jest nic nie wart, no bo i tak już mają awans praktycznie zapewniony. To tylko taka możliwość tutaj widzę, no bo jeżeli Tottenham będzie grał, wyjdzie na przykład crouch w pierwszym składzie i będą grali te swoje wrzutki, to nie mają szans. Jeżeli wyjdzie na przykład Robi King, tak jak w meczu mecz z Terminator, United, chociaż w to nie wierzę, to będą musieli grać po ziemi i też nie widzę możliwości, żeby tam padł gol. Jedyna możliwość to jest Van Der i Modric. Ale też trzeba powiedzieć, że no Inter ma swoje problemy, no bo przecież tam też są kontuzje i tam chyba nie zagra Julio Cezar, z tego co, co, co, co wiadomo, bo naciągną tam jakieś mięśnie. Więc... Tak, więc no, no to może być jakaś szansa, tak, że pojedzie znowu sprzecić gole No ale to no naprawdę, no, to, to będzie mecz to chyba do pierwszej bramki dla Interu. Tak się wydaje, niestety. Także wygląda na to, że, ym, że y, ta grupa będzie się rozstrzygać, czy awans poza, poza tym, kto wyjdzie tak, z w kolejnych meczów. Będzie się rozstrzygać tak, w kolejnych, kolejnych meczach i yy, yy, yy, w meczach bezpośrednich. Um, więc to tyle jeśli chodzi o, o tę grupę e, dosyć ciekawa sytuacja jest w grupie e, w grupie to jest grupa e, Szalkę A, tak, ja. Nie, Szalkę tak i, i, i Lionem, dlatego, że e, Szalkę teraz ma e, Szalkę teraz ma wyjazd do, e, do Tel Awiwu i e, jeżeli udałoby im się wygrać tak jak w pierwszym meczu. Hapoel do tej pory nie, nie, nie zdobył punktu nawet, także jest, jest na to jakaś szansa. Szalka ma szansę tak naprawdę zapewnić sobie de facto już awans, bo, bo będą mieć wtedy 9. 9 punktów, natomiast Benfica jedzie na wyjazd do... przepraszam, Benfica podejmuje u siebie Lyon. No oczywiście to będzie zależeć od, od wyniku tego meczu. szalkę wygrywając z HPL-em będzie miał naprawdę dobrą sytuację do obrony w kolejnych meczach. Także fajnie by było szalkę zobaczyć w, w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Może nawet trafić na Real. To by było Może. Najchętniej bym zobaczył, że... Bo... Znaczy nie, nie zobaczymy. Najchętniej bym zobaczył Real w KC. W kolejnej rundzie. Ale to, ale to, chyba, to chyba nie będzie możliwe, bo, bo z pierwszych miejsc wyjdą obie drużyny prawdopodobnie więc myślę żony, że nie masz, nie masz co liczyć na to. No. E, tyle jeśli chodzi o tę grupę. E, jeszcze króciutko o, o sytuacji w Walencji, ponieważ ta dużo nas właśnie interesuje z, mm. z oczywistych względów. E, Walencja chyba teraz stoi przed e, tak naprawdę kluczowym meczem. Jeżeli, e, jeżeli chcą wyjść z grupy, muszą z sami wygrać u siebie. No jeżeli, to, to jest w ogóle ciekawa grupa, bo... Pierwsze trzy zespoły mają to jest roczna y, trzech punktów, czyli jak Valencia wygra z Manchasami, będzie miała 7 punktów, z kolei Manchester pewnie wygra z Turkami i no, będzie miał 10. Więc y, no, tutaj się będzie wszystko jeszcze. to jeszcze nie jest mecz o wszystko tak naprawdę. No, to, to jeszcze może się wszystko y, tam pozmieniać. No oczywiście to jest w Walencji mecz o tyle ważny, że jak wygrają, to będą mieli jakby spokój. Y, to przynajmniej przyszłej kolegi i będą mogli liczyć na to, że jak wygrają z Turkami. Eee, to, to raczej awansują nawet, nawet przy porażce z negocjami. No właśnie, bo z kolei, z kolei jeżeli nie wygrają z Rangersami, to może być im ciężko, eee, może być im ciężko potem tak, szkodów skronić, bo też mają mecz z, z, tak, z, tak, z Bursa tak, tak. sobą, Także ważny mecz dla Walencji i myślę, że może być, może być dobry mecz. Oni powinni tu wyjść eee, naprawdę z motywu. Ale coś eee. ostatnio Walencja nie gra to dobrze, więc... Tak, no to właśnie miejmy nadzieję, że, że to będzie taki też mecz na przełamanie dla nich. Z kolei może powiedzmy słowo jeszcze o meczu Grupa Barcelony mm -hmm. i mecz wyjazd do, do Kopenhagi. Mecz na Bardzo Mecz no, nie da się ukryć, 7 punktów Barcelony, 6 punktów Kopenhagi i potem już nieco dalej za nimi Rubin i Panathinaikos. Chyba, chyba nie ma się co spodziewać e, jakichś jakiś fajerwerków. Barcelona powinna skromnie wygrać ten mecz, chyba. E, no, na pewno, na pewno wygra. <grym> e, I też myślę, że to nie będą jakieś nie wiem, wielkie rozmiary tego zwycięstwa, ale no, chodzi o to, że Barcelona chce to wygrać. Czyli to już jest plus i e, to daje więcej e, jakby pewności dla kibiców. E, bo jeżeli wygra dzisiaj, to przechodzi do następnej rundy i może dwa ostatnie mecze odpuścić. To jest zawsze, no. zawsze lepszym i szczególnie e, fakt jest taki, że przed Grand Derby, Grand Derby gramy z Panem Tyniakosem, więc na Pan Tyniakos byśmy mogli wtedy wystawić głębokie rezerwy i przygotować się po prostu do meczu z Więc myślę, że wygra i nie będzie problemu. tutaj. Myślę, że nawet Szawi wyjdzie w tym składzie i... No i myślę, że najmocniejszy sposób można wystawić w Z kolei Rubin gra z Panathiem Kosem i jeżeli by się udało Rosjanom wygrać, to mają szansę jeszcze powalczyć wtedy na, no jeszcze o, mają. Mhm. o wyjście z grupy, bo będą grać jeszcze z Kopenhagą u siebie. Mhm. Także tak, tak się prezentuje sytuacja w tej grupie, w grupie D. No i najciekawszy, najciekawszy chyba znowu mecz całej, całej, całej kolejki to jest oczywiście wyjazd Realu Madryt do Milanu i rewanż za, za poprzedni mecz. Milan w, tym, w ten weekend przegrał u siebie z Juventusem, co jest jakby kolejnym, kolejnym sygnałem, że, że ta drużyna nie, nie, nie wykorzystuje maksymalnie swojego potencjału. Trzeba przyznać, że Juventusowi wyszedł mecz naprawdę niemal idealny, bo byli bardzo solidni w obronie natomiast każda ich kontra niosła zagrożenie tam zrobili dosłownie parę akcji i, i strzelili dwa gole yy. trochę to też jest moim zdaniem yy, pokazanie tego jak można przeciw Milanowi skutecznie grać myślę, że Mourinho może spróbować bardziej defensywnej taktyki niż w pierwszym meczu i, i próbować po prostu Milan zapać na kontrę yy. Yy. Za, za, za taktyką bardziej ofensywną za takim yy za taką próbą stłamszenia Milan przemawia słabość ich obrony, która jest tak naprawdę najsłabszą informacją. Teraz jeszcze kontuzji nabawił się Bonera, więc w jego miejsce wszedł Abate, który zresztą całkiem nieźle zagrał. On trochę tam rozruszał to prawe skrzydło. Myślę, że będzie bardzo ciekawy mecz, bo Milan już w tej chwili powoli zaczyna mieć nóż na gardle, a jak się jeżeli zdobędzie punkty w Osr, a Milan przegra w Madrycie, to w tym momencie wyjście z grupy dla Włochów wcale, wcale nie jest pewne. No to jest macie wszystko dla Milanu moim zdaniem. Bo jeżeli tutaj przegrają, to raz, że nie są w zbyt dobrej formie. Eee, I to może być gorzej, e, to może zaowocować tym, że taki Ajax naprawdę może się postawić Milanowi. E, Oser, jakoś o Oser w ogóle nie wierzy i nie sądzę, że tam mogli być punkty, no ale tu Ajak jest jakby najważniejszy. No bo po wtedy jak Real wygra, to jak też wystawi rezerwy. Nie spodziewam się, żeby Mourinho e, aż tak chciał eksploatować swoich najlepszych zawodników i swoją jedenastkę i tak ją doszlifować, że w każdym meczu teraz będzie wystawiał tylko tą jedenastkę. E, dlatego myślę, że no, Milan, Milan musi, a Real może. A Real na pewno, tak jak mówisz, wyjdzie z defensywnym nastawieniem, będą grać z kontry. E, a Milan, no, no nie wiem, no jakoś przed pierwszym meczem miałem e, lepsze zdanie o Milanie. Nie sądzę, żeby teraz Milan wygrał. Może być Remis, ale nie sądzę, żeby wygrał. Tak, na pewno Real chce i Real też Realowi zależy na tym, żeby właśnie załatwić sprawę awansu w tym meczu i móc potem potem odpoczywać w kolejnych też też w kolejkach Ligi Mistrzów, żeby po prostu już nie... Zresztą tak jak mówisz, Liga Mistrzów przed Grand Derby, na pewno Real też chciałby już... Te no te, właśnie. No tych tak, Także... trzeba powiedzieć, że Realowi starczy tylko Remis, to do, zapewnia sobie e, Tak? Dobrze mówię? Remis wystarczy zapewnienia do, awansu. To znaczy, y, y, matematycznie jeszcze nie, ale A, tak, no, tak. Ale tak, już to praktycznie, no okej, okay. dobra. Y, ja, ja myślę, że Murnie zagrał trzy punkty, ale, ale y, nie na pewno na pewno nie będzie ryzykował. My no, myśl, że, że tak, tak można to określić. Na razie realnie stracił jeszcze bramki w lidze mistrzów. Um, hmm. Także, y, także przed Milanem na pewno trudne zadanie. Tym bardziej, że nie wiadomo, jak, jak, jak do końca morale e, w, tej, w tej chwili wyglądają. E, e, zapowiedź, zapowiedź tego meczu jeszcze myślę pojawi się dzisiaj na blogu. E, czy, czy Ty, Johnny, będziesz pisał zapowiedź meczu Barcelon jeszcze? To pęchego? E, nie, nie, nie, nie sądzę, że to było potrzebne. Na, napiszę relację. To znaczy, Co, podsumowanie. Podsumowanie. Nie, zapisza... nie będę pisał, no bo to... Już powiedzieliśmy w podcaście, a więcej na, na, naprawdę nie ma co tam żadnej historii, żeby. E, tak, no żeby tylko. Także zaprasza... tak, tak, tak, Także zapraszamy do, do, do czytania podsumowania, podsumowania Ligi Mistrzów, do czytania naszego bloga. Na dzisiaj już pomału się żegnamy. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Zapraszamy na podcast po następnej kolejce Primera Division. No i zapraszamy jak zwykle do komentowania, do do słuchania i do. do...